masa krytyczna z Irlandii masa krytyczna z Irlandii będzie dzisiaj, czyli z Warszawy o Irlandii bo tak powiedziałem w skrócie to nie będzie masa z Irlandii czy będzie? Nie? nie, będzie z Warszawy z Irlandii, wróciliśmy już całe Przecież pięć ja tu wtrącę, ciu, ciu. ja chciałem najpierw wtrącić, żeby y, uczulam tutaj Becie, która jest w drugim głośniku, żeby mówić y, wróciliśmy a nie wróciliśmy, bo co to jest Nowomowa mowa partyjna z tym akcentem na drugą od końca na trzecią od końca wróciliśmy jeszcze raz nie wiem o co panu chodzi, panie Lechowi. To jeszcze raz. Wróciliśmy. No. No to, to jedziesz tak. A, w ogóle no tak. To będzie dzisiaj będzie opowiadać o tym, jak było w Irlandii. I że widziała kogo? No ja wiele rzeczy i wiele ludzi widziałam, więc może wszystko po kolei. Dobrze, to ja zrobię podgłośnie, a potem ciszę teraz. Puszczę takie muzyczki pod tytułem... No takie na przykład... Yy, takie takie... Oh my goodness! To takie tło będzie, żeby się fajniej słuchało, bo to w końcu Irlandia jest zielona. I ja chciałem powiedzieć, że jak bycie, jak kaszlesz, to i tak słychać. <laughs> ja w tym mikrofonie... To ja bardzo <laughs> przepraszam słuchających, ale ja kaszle z nerwów, bo Martin mi kazał prowadzić. No i muszę jakoś to przeżyć. Wy również. Dobra, to mów, Becia, ja tu będę słuchał teraz wszystkiego. No dobrze. To, to jak już Martin wspomniał, Irlandia jest zielona, kamienista i zmienno pogodowa, A propos jazdy, to mam do powiedzenia tyle. Tam są no, w 99% tych dróg, po których żeśmy się poruszali, drogi są rewelacyjne. I pewnie dlatego średnią prędkością na małych znakach, nie tak jak w Polsce na dużych, tylko na małych znakach, dopuszczalną prędkością tam jest 100 km na godzinę. Nawet jak się dojeżdża do Ronda, to jest 100 km na godzinę. Jak, jak się w super ostry zakręt wchodzi, jest 100 km na godzinę. Wow. Na drogach wiejskich gdzie ledwo się mieszczą dwa samochody, bo jest tak naprawdę jeden pas. Też jest 100 km na godzinę. Oh. I to jest, i to jest <głos> po prostu niesamowite, te jęki to nie ja. Ta muzyczka jakaś dziwna jest, tam jest jakby się tak zacinało, ale to tak naprawdę jest dobra. To nie była zbyt ekscytująca. a ja chciałem powiedzieć ekscytującą rzecz, że jeździ się lewą stroną. Wszyscy jeżdżą pod prąd. Wszyscy. Nie, to nie jest ekscytujące, bo o tym to już każdy wie. Nikt nie wie tego. Nikt prawie. Nikt nie wie. Ja myślę, że prawie każdy. Tajemnica. Jeżdżam pod prąd i dlatego drogi są takie dobre, nie? Bo, bo normalnie, jak by jeździli, po prawej stronie, to by niszczyli z prawej strony tą drogę. A tak to omijają ten kawałek drogi lewą stroną jadąc, więc prawy... Droga jest w ogóle nieużywana, bo nikt nią nie jedzie. Bo wszyscy jadą omijając drogę lewą stroną. A ci co jadą z naprzeciwka? Też omijają właśnie i to jest cud. Bo oni też jadą lewą stronę. Tak, też jadą lewą stroną, więc prawa jest znowu wolna i nieużywana. W ogóle nie jest używana prawa strona. Nikt nie jeździ prawą. Tylko jak wyprzedza, to taki kawałek, to, to, to się nie liczy. Dlatego są takie dobre drogi. Znowu nie wiem, o co temu panu chodzi. To, to dalej, I może w komentarzach zrobimy test. Dalej. Ile osób wiedziało o tym, że się w Irlandii jeździ lewą stroną, a prawa jest nieużywana? Mhm. No to next. No, to ja jeszcze a propos dróg, to chciałam powiedzieć o kontroli drogowej, e, ponieważ jestem no, w taki bardzo fajny sposób zrobiona, że kontrola drogowa przebiega w taki sposób... To ja opowiem, ja opowiem, że nie, staje policjant, ściąga gacie, ściąga, macha nimi przed po tymi i wtedy się zatrzymują ludzie, bo nie jedzą, tak. No prawie tak wygląda. W rzeczywistości wygląda to tak, że samochód troszkę zwalnia, policjant ogląda trzy naklejki, które samochód musi mieć zawsze za szybą i jedzie sobie dalej i tam przez godzinę można na przykład sprawdzić 100 samochodów, a nie tak jak w Polsce... Jak głupie, w nie? Samym czasie. Czy nikt niczego w ogóle nie sprawdza, tylko gość zwalnia, patrzy, o, naklejka, jest, jest, ubezpieczenie, jest, podatek, jest, no to jedź pan dalej. I nikt tam nie sprawdza prawo jazdy, więc tak naprawdę można jeździć bez. No. Nikogo to nie obchodzi. No. Może oni są zaleniwi po prostu, a my się doszukujemy tu jakieś tam, że nie, takie zaufanie społeczne czy coś. Władza kocha obywateli, a tak naprawdę to, to ma ich w dupie i po prostu są, nudzi im się. Na znaczy oni są tacy leniwi, nie chce im się zatrzymywać, gadać, sprawdzać nic. No może, a może po prostu udogadniają jazdę kierowcom, no to... tak jak na przykład na znakach oznaczających, na tablicach oznaczających numer drogi podawany jest kierunek w którym się zmierza. Co? Na przykład. Nic nie rozumiem z no, tego zdania. Jakoś tak w skrócie powiedz. Że oznaczenia drogi. Na początku literka, która oznacza numer drogi jest What? równocześnie kierunkiem drogi. Jak się idzie na północ to by było z literką P w Polsce na przykład. Rozumie ktoś coś z tego? No to prosimy w komentarzach czy ktoś zrozumiał ten fragment i teraz następne ekscytujące rzeczy z Irlandii. Yeah. Wow! to ja dróg się jeszcze będę trzymała, jeszcze jedną Nie, rzecz. Nie, chcę już dróg, coś ciekawsze. Jeszcze tylko jedną rzecz, taką właśnie, która Ej, udogadnia... Drogach, no. Dobrze, która udogadnia kierowcą. Jazdę to to, że jak żeśmy przejeżdżali sobie koło pewnego lotniska, tam takiego mniejszego chyba, to żeśmy zauważyli, że jest taka toplica ostrzegająca, że w Irlandii jeździ się lewą drogą, jakby komuś się pomyliło, bo by przyjechał spoza. I to wszystko na temat dróg. Aha. To Dobra, to już przyciszę. Bo już tutaj, tutaj. No to co tam jeszcze widziałeś, Becia, w Irlandii? Fajnego. I jak się I jedzie, tak jak się jedzie no? tak dużo, dużo przez Irlandię, bo my żeśmy bardzo dużo jeździli, to można sobie zobaczyć dużo trawy. I na tej trawie są pobudowane z kamieni płotki i tych płotków jest wszędzie mnóstwo, ponieważ ludzie sobie okradzają swoje posiadłości w ten sposób. I to tak bardzo fajnie wygląda, chociaż ciężko to opisać. Pogłośniamy muzyczkę? Nie, nie, Nas, następne, czekam na, na ten, następny ten bo ja już nie wiem, o czym ja mam wejść. No powiedz o tym, co ciekawe no, widziałaś, bo na razie to były drogi, płotki. Okej, okay, no więc dobra, polecieliśmy do Irlandii, bo chcieliśmy drogi zobaczyć, jak wyglądają, bo to jest najciekawsze w Irlandii. Bo to, to widziałam jako pierwsze. A jeszcze <gry> można e, zauważyć brak bloków tam. Tam najwyższe bloki mają cztery piętra, i nie zasłaniają widoku na przykład no. na piękne góry albo na piękny ocean i to jest miłe ze strony Irlandczyków, że nie zasłaniają tak pięknych tak, widoków. bo tam gierka nie mieli. Dobra, niech se on gra tam, nie wiem, co to jest. To jest Barnridge Lassie Band. Chyba. Ej, no, jedziemy dalej, tak, z tą pas pasjonującą opowieścią. No, jedziesz, Becia. To ja już nic nie będę mówić. Powiedz, mówiła, ai, Martin, nie, no powiedziała najpierw, tak, tak, powiedziała najpierw wstęp o drogach, o czym tam jeszcze, o kamieniach, o, o tym, że bloków nie No dobra, a teraz najciekawsze, w końcu. To jak idzie najciekawsze ma być, to ona mówi, dobra, już mi się nie chce gadać. Teraz powiedz to najlepsze. Po tym, że... jak nam goła baba wyskoczyła z samochodu samochód <głos> i rozjechaliśmy. To, że w zelewie są dwa kurki z ciepłą i zimną wodą, co ma niby doprowadzić do oszczędności wody, ale... Znaczy jeden z ciepłą, drugi z zimną. Tak. No, tak. osobne. Tak, ale ja... Więc można być, to, a tu w sumie może to Irlandczyzy, tak jak Polacy lubią skrajności, albo lodowata woda, albo gorąca, że parzy, no... Albo odkręcają dwie naraz, włażą pod to i są w przeciętnie statystycznie przyjemnej temperaturze. To mają na lewej ręce odmrożenia, a na prawej poparzenia i potem są szczęśliwi. Ja, statystycznie w zle... są. ja w zlewie tak wlewałam, że najpierw sobie lałam zimną, a później ciepłą, bo nie chciało mi się napuszczać do zlewu i nie oszczędzałam im wody. A widzisz ja odwrotnie, najpierw ciepłą, potem zimną. Nie, bo jak Zabry. ciepła była gorąca, to można było się poparzyć za bardzo. No, a jak zimna była za zimna, to można było dostać odmrożenia. No właśnie, ale to trzeba robić Exciting. tak w miarę szybko, to wtedy się ani człowiek nie poparzy, ani się nie... Okay. Next, next, next, next. Teraz powiem coś dla pań, które się wybierają do Irlandii. To powiem, że warto odwiedzić sklepy, ponieważ Ech. jest tam bardzo, bardzo tanio. Ech. What? Czy my byliśmy w tym samym kraju? Z ubraniami. Aha, to nie, to nie w tym sensie. I w porównaniu z cenami polskimi, to nawet w przeliczeniu tego, że euro jest cztery razy droższe od złotówki, to i tak warto y, iść i sobie kupić kilka ciuszków i sobie przywieźć tutaj, bo tutaj są trzykrotne przebicia na większości ciuchów. To jest dziwne, bo cała reszta rzeczy jest akurat droższa. Niekoniecznie. No, a co jest tańsze jeszcze? Środki chemiczne są tańsze na przykład. Nie są wcale tańsze. Ja patrzyłam. Co na przykład? Proszki do prania patrzyłam. Ile kosztuje? Haha, hmm. ha, nie wiemy, nie wiemy. Taki duży, mniam. duży tam 3 czy 4 kg kosztował 12 zł w przeliczeniu z euro, a w Polsce What? kosztują 17. Co kosztowało? 3 euro? Tak. A w Polsce 17 zł? Tak. Coś nie dowierzam, ale możliwe, nie sprawdzałem. No to dobra. Marcin nie kupuje proszków po prostu. Kupuję, ale nie w Irlandii. W Polsce też. W Polsce kosztuje 12, 12 proszków. Nie, 17, 16. 12. No w sumie ja chyba tak. Takie wielokilogramowe. No, ale nie, no, a dobra, nie wiem, ale to chyba nie było, nie, ja coś, ja nie wiem. Dobra, niech ktoś się wypowie No to Cygnext prosimy. Ale taką wadą sklepów jest to, że są, że płacić. Że są no. otwarte tylko i wyłącznie do godziny 18, co dla mnie było dużym zaskoczeniem, bo w Polsce, w Warszawie przynajmniej, do 22, do 21.30 to jest takie minimum. No bo tam się nikomu robić nie chce. No być może, że im się nie chce robić, ale no. za to w, w sklepach nie ma kolejek, a nawet jak są, to są bardzo szybko rozładowywane. No. Bo jest tam 18 kas, a nie tak jak w polskich sklepach markowych dwie kasy. Z czego 16 kas jest automatyczne i w tylko w dwóch siedzą dwie panie i tam. Nie Polki brata. zresztą i Nie, Nie, nie byłeś w sklepie z ubraniami, to się martwi nie wymądrze. We sobie byli. siedzą. Ale patrz, panie jaki to jest cud w ogóle. To jest cud, bo ubrania są tak, trzy razy tańsze niż w Polsce. Wpierony pan siedzi w kasach i jakimś cudem im się to opłaca jeszcze, tak? No, jakimś cudnym mi się to opłaca. To ja tego nie rozumiem. Coś tu, coś tu gdzieś ściemni. Gdzieś tu jest jakiś błąd, bo nagle wychodzi, że 2 plus 2 się równa 8 i to coś mi to nie pasuje. Może mają większą sprzedaż I zarabiają też prostu. więcej. Aha. A poza tym należy... Wziąć... No mają większą sprzedaż, jak do 18 sprzedają, a w Polsce do 21? Wziąć pod uwagę to, że... Tam na centrum handlowym, tak zwanym centrum handlowym w Galway, gdzie my robiliśmy sobie zakupy, to ja znalazłam trzy sklepy z ubraniami, takimi no, normalnymi dla przeciętnych, normalnych kobiet. A w, w Warszawie, w samym centrum firm, takich sklepów markowych, mogłabym chyba naliczyć 12. Więc to chyba wynika z tego, że jest większa konkurencja. Tam jest mniejsza konkurencja i ludzie tam no chcąc, nie chcąc, tłumy, muszą tam tłumy. kupować. Były tłumy no. większe niż w Polsce? w polskich Były tłumy sklepach? większe niż w Polsce. Ile tak. razy większe? No myślę, że dwa, trzy. Zależy no, jaki no, dobra, sklep, w tym największym w... sklepie dwa, trzy razy. Tajemnica tak, wyjaśniona. No to dobra, next tak. ciekawych rzeczy Wilendy. E, a teraz zacznę dział zwierząt, ponieważ już niedługo muszę kończyć. <śmiech> zacznę dział zwierząt, ponieważ zwierzęta mnie <śmiech> <ta -da>. prześladowały <śmiech> przez cały ten wyjazd i warto o nich opowiedzieć. Ugryzła ją jaszczurka na plaży. Nieprawda. Nie. Nieprawda. Nie? To, pra no. to prawda, nieprawda. No może ugryzła, nie pamiętam. Ale zacznijmy od tego, że poszłam sobie z Martinem do akwarium. Jej! Takiego dużego akwarium, gdzie są mniejsze akwaria no. i tam pływają różne rybki. Głupiki, były welonka, mieczyk był. No, tak, były kraby i wszystkie takie inne. Kraby I były. były na przykład starfish, jak to po polsku było? Taka ryba, co jak gwiazda wygląda. Rozgwiazda, tak? Nie wiem, starfish. No, chyba rozgwiazda. Chyba, może. I ja sobie ją wzięłam na rękę i ona miała takie... Aha, tak, to teraz wzięłam na rękę, nieprawda, nie chciała jej wziąć na rękę. Ja ją wzięłam na rękę i się w ogóle najpierw też spytałem, czy można sobie wziąć ją. I pan mówi, sure, yeah, go ahead. I wziąłem na rękę, patrzę, a ona ma nóżki. Takie mi Takie, takie nie, mnóstwo nie, macki, małych. To nie są macki litości. Takie małe. No to takie małe nóżki. One tak łaskotały tak. jak chodziły. I faktycznie Martin wziął ją Zap. pierwszy, bo ja się bałam. Niesamowicie. Tych Ale nóżek. jak już Martin wziął, to ja też już później wzięłam. I nawet jest to na kamerze. Tak, bo Nakręcone. ona umie udusić tymi nóżkami, bo ich ma tyle, że ja... No. Nie wątpię, żeby kogoś udusiła. No ja no, ale... też, ja tylko nie wiem, czego się tu bać jest do końca. No, że co ci Bo zrobić. ja się nóżką bałam, mi. że Wybiegnie? ona mnie ugryzie. Nóżką, ugryzie. Nie cię. nóżką, że ma po środku <laughs> jak glonojat taką. Zęby. No, taki otwór gębowy i że ona mnie tym ugryzie. z zębami. No może. Rozgwiazda z zębami, tak? Czekaj, puśćmy tą muzyczkę ładna, nie? Songs of the Backwoods się to nazywa. No to, no to opowiadaj, co tam oprócz rozgwiazdy było jeszcze. E, później, po rozgwiaździe, jak no, już się żywa, odważyłam, tak, to poszłam e, oglądać płaszczki i rekiny. I dotknęłam małego rekina pływającego w tym akwarium. No i dotknęłam już ogrom razy, już teraz nie jestem w stanie zliczyć, bo jak zaczęłam, to nie umiałam przestać płaszczek. No, a one są fajne. Płaszczki mieli w tym akwarium. takie. takie I co duże. najmniej dwa rodzaje z tego, co ja się tam doliczyłam, było tych płaszczek. Jedne były takie gładziutkie, takie śliskie i takie bardzo przyjemne, a drugie były takie chropowate. To ja tej nie dotknąłem śliskiej, przyjemnej, to ja tylko chropowatą. Bo one wynurzają się nad powierzchnię jak psy, czy coś, żeby im dać żarcie chyba, czy coś i tak seryje. Wystawiają buzie tak do góry, tak. To, no. jest, to jest niesamowity widok. I nawet jak mają wystawioną buzię, to one też tak sobie falują, tak jakby stojąc, falują sobie tym. Tak. No nie skrzydłami, ale tym ciałem takim swoim. Falują, tak sobie, falują. sobie ciałem, falusują sobie tak dookoła mhm. w wodzie. A później sobie poszłam zrobić starfish na ręce malowaną, bo to akurat był dzień oceanu i tam było dużo takich imprez dla dzieci, różnych konkursów i właśnie takich zabaw i można było sobie namalować jakieś zwierzątko tak, na wolnej części ciała, tam prawie dowolnej części ciała. <głos> A dowolnej to ja nie wiedziałem. Ja sobie namalowałam namalował? małą, małą węgorza. starfish. Mógłbym namalować węgorza, ale byłby za długi i był w swojej skali. <głos> jakbym sobie namalował. No nie, wiadomo. no nie wiadomo. I widzieliśmy szkielet ogromnego wieloryba. Nie w tym akwarium i oko tego ogromnego wieloryba. Ja no. mam zrobione zdjęcie nawet, może gdzieś, nawet gdzieś może Martin umieści. Do waleń, czyli oko walenia. Oko walenia, tak. Oko walenia. Bo to oko jest takie niesamowite. No, no ona jest mniej więcej 100 razy większe niż oko ludzkie. Nie, nie, już tak znowu, no nie no to dramatyzujmy razy to. razy większe. Nie, z 10 najwyżej. Nieprawda. No tak, średnicę ma z 10 razy większą. Już nie dramatyzujmy, no bo to pojcie, ile ma oko człowieka centymetrów? Z 5? Tak, średnica? Mniej. No z 5? Ze 3. Ze 3. To 100 razy więcej to by miało 3 metry. No to. Przysadzi. Nie miało cię. No mówię, że trzeba. Nie, liczyć. no, miało gdzieś około 30-35 cm. To też. dzieci tak zawsze biłą. Ale na razy więcej. I nie. na szerokość też miało 35 cm. Mm. No to z no. 10 tak raz. Robiło wrażenie, tak. Takie wielkie oko patrzyło ze słojka yy, Z formaliną, tak się to nazywa? Tak. Formalina, sformalizowane, formalne oko było i tak, rekin to wszystko potwierdzam to wszystko prawda było, był rekin prawdziwy pływający, żywy w tym akwarium, dziki no nie wiem czy był dziki, akwariowy e, rekin można sobie kupić razem z gupikiem. dodałem dwa rekiny do gupika, zawsze w sklepach zalogicznych no, no i były płaszczki były rewelacyjne rzeczywiście wyskletowały im tak i się je, żeby je pogłaskać, one były takie miłe, chciały żeby je głaskać płaszczki, tylko że to chyba są drapieżniki w ogóle, nie? Tak. Drapieżne płaszczki, ale tu chcą kłaszkę cię, pokłaszcz mnie, wychodzi jaka płaszczka. Ale ja no myślę, że one Z by wody. nie odcięły ręki, bo przecież one Śliczne ich by. glonami żywią. To nie sądzę, żeby były jakoś tak strasznie agresywne. One się nie glonami, tylko mówię, że to są te drapieżniki. Żerają ryby I inne tam takie chyba, nie? Czy nie? Tak, no, chyba nie wszystkie odmiany, bo ja tam czytałam nie. o jednych płaszczkach i tam było napisane, że nie ogląda się, żyje. No tak? No tak. to może. No to dobra, to przerwa na muzyczkę weź tam zobacz, co tam jeszcze ciekawego było. Jecha! Co tam było, dobra? Next rzecz z Irlandii. Dobrze. Owce. Kozm. Nie, teraz będzie o kruku. Trudnie. to jedziesz o kruku. Patrzymy historyjkę. Pojechaliśmy sobie na... Na co my żeśmy pojechali? Jak to? Do moherów. Moherowe co? Berety. <głosy> na co... To... No, zapomniałam, przypomnij mi szybciutko. Przepaść moherowa. Na takie duże kamienie moherowe. <głosy> no kamienie moherowe. Mówię, że berety. Dobra, to są klify, klify. Klify, to są... właśnie, no, zapomniałam tego słowa. Na moherowe klify. Tak. No i jak byliśmy na początku zwiedzania, to poszliśmy sobie w górę po schodkach do takiego małego zameczku, żeby zobaczyć sobie klify z innej strony. Z strony mohera. Z takiego tarasu widokowego. No mhm. i jak żeśmy szli, to zobaczyliśmy, że tam siedzi sobie kruk. No i ten kruk sobie tam siedział i nikt go nie interesował i nikt go nie obchodził. nam muzyczka do kruka, sobie padaj, padaj, I w ogóle no, tak wszyscy sobie przechodzili i on nie zwracał na nich uwagi. Do czasu, aż pojawiłam się ja. No i było tak, że ja, byśmy w cztery osoby, że ja się na chwilkę odłączyłam, żeby nie iść po schodach, tylko iść taką upiaszczoną ścieżką pod górę, to się odłączyłam od chłopaków na chwileczkę i jak ten kruk zobaczył, że ja schodzę z jego drugiej strony i nie wiem, czy on się przestraszył, że ja go chcę zaatakować, czy on zobaczył świecący kolczyk w moim nosie, którego notabene już nie mam, żeby takich historie się nie powtarzały. Czy jeszcze z jakiegoś innego powodu... No, ale się... co w końcu powiedz zrobił, no? On się... on się uniósł w powietrze, jak zatrzymał się na wysokości mojej twarzy i przez kilkanaście sekund Patrzył mi się w oczy. Tak. A to nie był taki kruk... Lewitował. Taki lewitował. To nie był taki kruk malutki jak wróbelek, tylko to był kruk o szerokości ponad 60 centymetrów rozpiętości skrzydeł. Ile? Ponad 60 centymetrów. Tata Tomka tak mówił, że ponad 60 centymetrów. To razy większy niż ludzkie oko. I wierzcie mi, to było... Przerażające. I to było na tyle przerażające, nawet dla, dla, dla chłopaków, że, że tego nie i bo zamarli. <głos> Więc wyobraźcie, co ja czułam, jak on się patrzył w moje oczy i się bałam, że on mi je wydłupia. Kruk patrzący w oczy. No, było. A to z boku wyglądało tak, że no idzie sobie Becia drogą, po prostu normalnie idzie drogą, jakoś sobie sprawę, kruks siedzi na środku drogi, ludzie chodzą do kaniego, on tam stoi, siedzi, dubie coś tam, dubie w nosie, nudzi mu się i po, przyjdzie nagle Becia, a ten, aha, bo on w ogóle glizdę wyżerał z ziemi, idzie z tą glizdą, wydziubał tą glizdę, idzie z dziobem sobie, nagle patrzy, Becia idzie. No nie, może myśla, że chce mu Becia zeżreć tą glizdę, bo Becia jadła, co popadnie, bo Becia ciągle głodna to on to wyczuł chyba i myśli glizdę mi zabierze. I jak się zaczął lecieć, ja myślałem, że on chce uciec z glizdem, a on nie. Lecia go tam odsuwa się, żeby mu zrobić miejsce, żeby se uciekł. A on nie chce uciekać. On skręca do Beci. I jak ja się cofnęłam, to Lecie on leci cofa. na mnie. Cicho, ja opowiadam teraz. I Becia się cofa, cofa się, cofa się, on do niej leci ciągle. I wszyscy zgupieliśmy, bo się patrzymy na tą, na tą sytuację. Przecież kruki nie lecą do ludzi, tylko uciekają. A ten leci. Bezczelnie tak. Co za krug jakiś nienormalny. Ja nie wiem, czy tylko go odgoniłaś w końcu, czy co? Jak on uciekł w ogóle. No i tak stał przed nią, przed twarzą. Mi ja się, się patrzę, skuliłam. Ja, wiem, co... ja zasłoniłam twarz i tak kucnęłam. I on sobie wtedy dopiero odleciał. Jak ja się Aha. tak skuliłam na maksa, tak prawie że uklękłam. Może tylko słyszałem, że piszczy. Zapisz I tak krzyczałam, i dużo krzyczałam, nie, nie. Incenizacja. Nie Jedziesz, daj, nie, bo, nie, to jest już nie do To jest emocjonalny podcast, bardzo. Daj, to jest już tutaj. Nie teraz. Do daj, ludzie tego słuchają. Daj, daj, oni oczekują, że będziesz piszczeć. Uwaga? Ja tak krzyczałam. O, właśnie, identycznie prawie było. Tak, mia, tak właśnie to wszystko brzmiało, a potem kruk wziął i nie, że uciekł, tylko się na jakiejś tabliczce znowu z tą glizdą w dziobie cały czas i się gapił na ludzi bez czeni. Co za w ogóle stworzenie tam, był jakieś oswojony czy coś czyjś, no? Ale już mnie nie chciał takie, Nie chciał zejść. Dobra, to next. To już? No nie tak. Nie... <laughs> już. E, później... E... Pojechaliśmy sobie na rejs statkiem, na zatokę tam jakąś, na oceanie, pooglądać delfiny dzikie. Dzikie. Dzikie, tak. Dzikie są. Nieujerzmione. Nieujerzmione. No, nawet na bilecie jest napisane, że... Nie, nie mogą zagwarantować, że te delfiny się tam pojawią, tak, może płacić ciężkie były. pieniądze, to oni ci nie zagwarantują, że te delfiny się pojawią, no, bo nie, oni nie są z nimi dogadani, no. Tak. no jak delfin nie, tak. ma kaprys, to wypływa, jak nie ma kaprysu, to nie wypływa. Nie w ogóle takie, mhm. że jakbyś chciała jeździć na nim, to cię będzie zrzucał, tak wykopał, wiesz, jak, jak koń, tylko w wodzie takie są być może. Nie nie, nie nie próbowałam. No i płyniemy statkiem, płyniemy, płyniemy, dopłynęliśmy i? I pojawiły się delfinki. I było ich trzy, ale tak naprawdę to widywało się je tylko po dwa, nie wiadomo czemu. I ja dostałam taki wspaniały bonus Dobra, od, pana, od pana B. Dostałam taki wspaniały bonus, ponieważ raz skoczył delfin metr ode mnie, tak rozbryzkując wodę, tak ślicznie, tak wyskoczył cały ponad wodę i, i, tak, w, i tak wpadł z powrotem, I tak, że aż mnie zimno. wodą ochlupał ze swoim potem Święconą. i to było niesamowite, a drugi raz to było tak, że delfin płynął tuż przy łódce, czyli no nie wiem, tam 10 cm od łódki do jakieś 30 cm ode mnie, i, i tak samo sobie wyskoczył, tylko, że już mniej. Tak było, ale Becia to trzeba było od początku opowiedzieć, bo ludzie nie wiedzą o co chodzi. Chodzi o to, że te delfiny tak nie przylatują normalnie do łodzi, tylko sobie gdzieś pływają i trzeba do nich lecieć. Tak. A one tak ignorują. W każdym razie te, te akurat ignorowały ludzi, więc trudno było je zobaczyć z bliska, bo one gdzieś tam daleko tak. W ogóle one się zachowują tak, że sobie pływają pod wodą, to nie wiadomo gdzie są i nagle biorą i wyskakują z wody. Takim łukiem, tak jak normalnie na filmach, bajkach czy coś. I to jeszcze tak równo, tak symetrycznie, obok siebie, parami. I widać ich błatwo, ja się tak lup lup do góry i na dół, tak robią, nie? Uh -huh. No i wszyscy chcieli, żeby jak najbliżej przyskoczył, ale to nie tak łatwo, bo zresztą w ogóle ludzie są popierdzieleni, bo zamiast sobie siedzieć na tej łódce, patrzeć na delfiny, to wszyscy brali aparaty, i patrzą na świat przez aparat, nie patrzą tylko, zamiast patrzeć na delfina, to patrzą w ten kwadracik tego ekranu 2,5 cala śred... przekątna, no, zamiast sobie patrzeć normalnie i tylko polują, żeby im zdjęcia zrobić, zamiast po prostu się patrzeć, no okiem własnym, no ale dobra jeszcze z tym. I dlatego ja nagrywa. zobaczyłam dużo więcej niż Martin, ponieważ ja patrzyłam swoim okiem, a Martin nagrywał filmiki. Ja też patrzę swoim okiem, tylko przewidywałem, gdzie wyskoczą, ale też no, nagrałem tego delfina niektórego. I, mam, mam, mam, mam. I później... Potem, potem... wyskoczył reka, rekin. Tak, i zjadł Martina, kapitana, ale on się wydostał myślę, z jego Nie tak nie ma A, dobra, nieważne. Już nikt nie uwierzy teraz. <laughs> Przepraszam, że zepsułam <laughs> twoją historię. A ale, potem, do, ale to prawda wszystko do tej pory było. Czy ja już mogę mówić? No, tak. A potem tu po... Masz jeszcze dwie minuty, bo się kończy czas na A potem po tym rejsie pojechaliśmy sobie na inne klify, na otwarty ocean. Miejsce po prostu przepiękne, takie nie do opisania. I tam dostaliśmy już po prostu bonus nad bonusy, ponieważ zobaczyliśmy trzy orki, czyli takie większe To delfiny. nie były orki. Były trzy orki. Ale no, za chwilę powiedz, że ufolutki widzieliśmy, jeszcze yeti podwodne. No, no to może trzy, orki. trzy delfiny, ale większe to to? niż tamte, które były w wodzie. Ale co to miało? Jakąś etykietę przyczepioną do tyłkaż z napisem delfina, jestem orka, stąd, orka to made in mówię, China. jest to orka... Whatever, w każdym bądź razie, czy delfiny, orki, nieważne, no coś, coś przypominającego to, to w które było były. wtedy przy statku, ale nie to było najważniejsze, najważniejsze było A to, że... już to, takie super że... dzikie były, bo my stoimy na dzikich Klik, faktycznie nazywało Loophead czy coś, tak? Loophead? Chyba tak. Loophead, no. Na Loophead, Tam wszędzie w Irlandii są koło oceanu takie klify. No i to jedno z takich miejsc jest. Się patrzy w dół, ja nie jestem w stanie. Ja mam lek wysokości. Dla mnie to psych psychicznie jest nie do przejścia. W ogóle jakaś... Ja muszę przejść kurację teraz. Ja patrzyłam dużo. A ja nie jestem w stanie. No, więc ja będę, ja będę się leczył przez najbliższe pół roku z tego efektu głębi, jaki widziałem. Śni mi się po nocach i w ogóle. Ale rzeczywiście tam na dole się patrzy... I tam były nagle, delfiny się pojawiły, normalnie tam nie pływają koło tych klifów, a tu je but i były. Trzy. Dobrze by cię mówił. I one tak też wyskakiwały i tak sobie było... Tak, tak samo jak tam. Tak, tak jeszcze wyżej nad wodę. Jeszcze. To było po prostu niesamowite. Prawda. Ale najbardziej niesamowite było to, że spełniło się marzenie mojego życia kolejne i zobaczyłam wieloryba. Pierwszy raz w życiu zobaczyłam wieloryba i to takiego... I to takiego wiela ryba na kilkanaście metrów. Później nawet określiliśmy, jaki to był rodzaj, ale ja już nie pamiętam, więc nie będę mówiła. Miał takie narośla na twarzy w każdym bądź razie. Takie Wąsy białe, i brodę zapuszczą. Białe narośla. Tak, i nazywało koloryzować trochę. Przecież jak mogłaś widzieć, jak on pod wodą tylko był? Bo mieliśmy zdjęcie i robiliśmy przybliżenie tego zdjęcia. No, ale ono jest dosyć zamazane i ten rekin, czy co to, wieloryb dalej był pod wodą. To Oczywiście tak, siedem osób oglądało i wszyscy uwierzyli, że to jest ten rodzaj wieloryba i że ma narośla. Martin jedyny nie uwierzył. Tak, a, a tak naprawdę je... oglądały cztery osoby. Decyzja należy Żadna do nie potrafi powiedzieć, jaki to jest gatunek i wszyscy zgadywali, no ale to, to, to, to wiecie jak to działa, że nagle wszyscy się ubzdurają, tak to Yeti, Yeti. A potem ogląda ktoś zewnątrz i mówi, że to jest jakaś chmurka, czy coś tam, blamka. Nie? że tak Jezus się objawił na desce klozetowej czy gdzieś tam, a Beci się wieloryb, to był wieloryb największy na świecie, na imię miał Józek i płynął z Irlandii Północnej, akurat teraz zahaczył po drodze o Liverpool i wszystko w jasne. A to wszystko wiadomo po naroślach i widać jeszcze było, że miał nieleczonego zęba, siódemkę lewą górną z tego zdjęcia. I teraz już wiecie, jak to jest cieszyć się ze spełnienia swojego marzenia. Przy Martinie! Oj, cieszcie się, że nie, nie żyjecie z nim na co ja, dzień. Ja nie naprawdę. polemizuję, że to był. To był wieloryb, jak najbardziej. Tylko jaki to tego nie wiadomo, jaki to był wieloryb. Wiesz jaki gatunek? Nie pamiętam teraz. No nie wiadomo. I żeśmy nie... określili najbardziej prawdopodobne. Ale był. Zdecydowanie metrów wielki. Dobra, to break. Dobra. No to kończymy powoli, Becia. Ile tam jeszcze masz fajnych przygód? W skrócie to tylko może opowiem o pubach jeszcze. Oho, no to, to tak, w skrócie będzie. No, najlepsze na koniec. No to tylko powiem o tym, że od poniedziałku do czwartku e, ludzie pracują i nie ma ich na ulicy prawie w ogóle, nieważne jakiej wielkości jest miasto, nie ma ludzi tam prawie w ogóle, a od czwartku... No bo wielkości miasto tam są małe albo bardzo małe. No właśnie. I Dublin. E, tak i od czwartku Trudny wieczór tam. zaczyna się picie mm. i my właśnie poszliśmy sobie w piątkowy wieczór Martinie, tak? tak, do tych pubów w Galway. Byliśmy sobie w dwóch albo trzech pubach, taką żeśmy sobie zrobili rundkę. I w każdym pubie grała irlandzka muzyka na żywo. Na żywca. Wchodzimy do środka, tam siedzi jakaś grupka przy stoliku. Prawdziwa i zaiwania na dwóch gitarach, na tej, na kordonie, na czym tam na dudach i na skrzypcach i jeszcze na banjo. Była sześć osób sobie tu, tu, tu, tu, tu, mnie, siedzą, a reszta ludzi dookoła. Jesz akordeon, tak? wymieniam akordeon? Wymieniałem, ale ci ludzie nie śpiewali razem z nimi ani nic. To, to trochę było bez sensu. Bo tam była sama muzyka grana, a nie śpiewana, jakbyś no, nie może. zauważył. Niestety, to prawda jest. Tak. To trochę nie tak jakbym chciał chciał, żeby było idealnie, bo myślę, że wszyscy będą brać udział, ale tak średnio brać udział, co? A w ogóle kupiliśmy sobie y, płytę z y, irlandzką muzyką, nie wiem, czy no. Martin już ją słuchał, czy nie, ja ją zdążyłam przesłuchać i tam też chyba są tylko na 11, czy na 12 utworów dwa śpiewane, a reszta tak. jest sama muzyka. Bo to taka, żeby się skakać i w ogóle w tyle, żeby szła. Śpiewane fajnie. są tylko te wolne. Ale to nie ta, co słyszycie. Nie. nie. Ale fajna ta jest piosenka, bo Ty ją pierwszy raz a słyszę też. Ja the sobie ją później, jak już se pójdziecie, to sobie w spokoju posłucham. No. I paby były, i Guinness, to Guinness, Guinness to tylko w Irlandii pić należy. E, dobry był? Becia, lubisz Guinnessa? Nie, nie lubię Guinnessa. Nie lubię Guinnessa. No. Guinnessa nie należy pić nigdzie, nawet w Irlandii. Skandal w ogóle z... Wyciąłbym to, ale nie chce mi się, zresztą z na żywa, bo za mnie nie mam czasu. No, yy, a mi się oczywiście Guinness podobał. Drogi jak jasny gwint, ale no co, co jestem w Irlandii i Guinnessa bym nie pił. No. no ja piłam właśnie dlatego, że byłam w Irlandii. No że no. wstyd. Pół paint. Mhm. Tam oczywiście nie sprzedaje się na litry, tylko na painty. Paint to jest, ile to jest pint? No tak jak litr, nie? Gdzieś mniej więcej, plus minus. Mniej troszkę. Mniej? Tak. O. o. No no to trudno. Dobra, i to były ten, jeszcze by poszliśmy na śniadanie do tej, babcia Maria. Marysi. Babcia Marysia. M to była Grandma Mary. Grandma Mary, se siedziała, była to prawdziwa babcia, kuchnia u Mary się nazywa, to i przychodzimy, a tam siedzi ta Mary. Nie, nie tak było. Pierwsza raz przychodzimy, tam nie ma Mary. Ja sobie myślę, ciekawe, czy to tylko takie marketingowe, czy nie, i się pytam gościa, czy jest tu Mary? A, a, nie, to pani wtedy była. Ona mówi, Jaz na górze siedzi. I, że, i tak zgupiałem, że to naprawdę Mary jest. Bo na przykład w Krakowie jest u babci Maliny, wiesz, Becia? Tak, już wiem. Mówiłeś. No I babci Maliny to tam jako żywo nie ma, nie uświadczysz. To jest tylko umowna babcia Malina jakaś. A tam Więc... naprawdę była babcia. Ja to mogę poświadczyć, nawet mam z babcią zdjęcie. Ludzie niektórzy twierdzą, że babcia Malina to jest ta babcia, która przy wejściu siedzi i obsługuje WC. Ale nikt nie wie na pewno. No, więc ten... Ale tam była prawdziwa, zupełnie autentyczna babcia. I ona była taka fajna, babciowa, że wszyscy ich witała i cześć, i coś taka miła bardzo strasznie, nie? Bardzo była miła. Bardzo no i ona była taka bardzo na chodzie. Tam pomagała w gotowaniu no. i na takie... Babcia się... całkiem na chodzie była jeszcze, zupełnie dobra, nic nie zardzewiałe, nic... Bardzo dobra babcia. Prowadziła jej interes, chyba ten cały w ogóle. A za drugim razem, jak przyszliśmy, to zacząłem po rusku gadać, bo ta, co tam obsługiwałem, Kelnerka... okazała się być Litwinką. No i jak to Litwinka, gadała po rusku, więc się skończyło tak, że Martin z Polski w Irlandii gadał z Litwinką po rusku. Nie? Bardzo miłe. jak się zrobiło smutno nagle. To przez te wycie tutaj. Dobra, no to co? Kończymy, czy coś tam jeszcze było fajnego o Pabach? Czy nie? Nie, już nic więcej. Tyle, Becia, co jeszcze byś powiedziała? Wnioski z Irlandii, fajnie było, podobało się? Wydałaś dużo, ja wydałem jeszcze więcej i to jest minus cały tej imprezy. Tak, wydałam dużo pieniędzy, trzeba to przyznać, ponieważ no, wszędzie tam, gdzie się jeździ, gdzie... Waluta tamtego kraju jest droższa od złotówki. Zawsze wychodzi do człowieka drożej, ale ja nie żałuję żadnego wydanego euro, żadnego wydanego centa, no, bo po... naprawdę warto było. Pojechaliśmy, Pojechaliśmy chyba warto. niestety do najdroższego kraju, jaki był dostępny dla nas teraz. Nie, Anglia, ale Anglia no, ale jest takie same ceny. zjeżdżamy we wrześniu. Także. Takie same ceny są, tak samo drogą. A i McDonald był do dupy, zupełnie nie, nie jedzcie tam obrzydliwy zwiędły bez soli w ogóle, o soli jeszcze, a o soli, bardzo soli. Nie, może jedzenie nie było brzydliwe, ale było. ja ogólnie było. dla zasady nie, nie, nie dodaję soli nawet w Polsce, więc chyba jestem przyzwyczajona Fuh. do takiego trochę bez Fuh. smaku. ale trzeba przyznać, że na przykład tam frytki wszędzie, w każdej restauracji, w jakiej byliśmy, podawane są bez soli, wszędzie. Sól jest dodawana oddzielnie, jak sobie chcesz, to sobie użyjesz, jak sobie nie chcesz, to sobie nie użyjesz, ponieważ Irlandia, Irlandczycy uważają, że sól jest niezdrowa. Szczególnie dla dzieci, więc... Y Co? Skąd wiesz, że szkoła szczególnie dla dzieci? Ola, mówię, z Tomkiem. Tak? Tak. No dobra, to nie. E, więc tam, no, wszystko jest takie jakby mniej smakowe. Ale na przykład są... Niesmaczne, no, niesmaczne jest to. Są różne oferty w McDonaldzie niedostępne e, w Polsce. Jakieś tam hamburgery, cheeseburgery Miami i inne takie. No to jest bo to w każdym McDonaldzie jest. A to było tylko sezonowe i jak już inni przyjadą, to już tego nie będzie. To miało być tylko parę tygodni, tak mówili, tam pisał. No. <śmiech> tak? Dobrze, dobrze, tak, co? Jeśli chcesz powiedzieć, mogę? No to cyk, bo zaczęły się właśnie ostatnie 3 minuty podcastu i będzie jeszcze mówić. Ja z tego miejsca, jeszcze z bardzo tego miejsca. Z, bardzo chciałabym. Znaczy, po... Jak z wersalki, tak? Z ja Warszawy, z tego miejsca, z tej z kanapy. Polski. Chciałam z kanapy. No, słuchamy. Chciałam bardzo podziękować za miejsca. gościnę. Czy możesz mi w końcu nie przerywać? Przepraszam <głos> bardzo. <głos> chciałam bardzo, bardzo podziękować za gościnę w imieniu moimi Martina Wieciałeś, że ze sklepu idziemy po rum Musimy cię urżnąć, bo, bo będziesz To być ja, ja bardzo śmiejęsza. chciałam podziękować Oli i Tomkowi <głos> Ja za też to, że nas I tak. ich trójce dzieci też Bo zabraliśmy im pokój bawialny Już Ja nie im nie dziękuję dzieci. Bo oni mi nie chcieli dać wygrać w grę bo grałem w takie gry z kamerką do PlayStation podłączoną. Mi. To ja im Wygraliśmy. za to dziękuję. A ja za to akurat, za inne Bo Marcin się rzeczy. pokory nauczył. Nie nie, nie, nie. Tak bym nie umiał już wcześniej. Dobra, mniejsza z tym, dobrze, ja chciałem powiedzieć teraz, ja przejmuję ten podcast, do końca już pozostały tylko dwie minuty, a jeszcze muszę powiedzieć, że niestety jestem zły. Ale nie wiem do końca na siebie, na okoliczności czy na co, bo... Oczywiście w moich planach było, żeby znaleźć gdzieś dzień albo może i dwa, żeby pojecie, pojechać, polecieć czy dostać się w jakikolwiek sposób do Dublina, bo tam jest przecież Philips, nie tylko dla Orów podcastu. Centrum podcastingowe polskie w Dublinie się znajduje i tam są najlepsze podcasty po, poza Polską. No, są. No i no nie wyszło mi, no, no kurde, no i Filip jest na mnie zły i ma rację, ja sam jestem na siebie zły, no ale nic na to nie poradzę, naprawdę nie dam rady i nie dało się tego nijak zrobić, no bo gdzie, plany się trochę zmieniają, a jak e, 8 osób musi jakoś zorganizować to wszystko, żeby było zsynchronizowane, to się robi naprawdę trudne, ale no kiedyś jeszcze, jak Filip mi wybaczy, może kiedyś... Przepraszam przepraszamy. No, ale ja też nie jestem zadowolony, no, a mnie to kto przeprosi, że się tak wyszło? Ja cię przepraszam, że tak wyszło. Dziękuję. Ale to nie, wyszło. twoja ja wina. No, niczyja wina, po prostu. I tak cię no, przepraszam. Dziękuję. Tak Chciałam proszę. jeszcze powiedzieć, że mam nadzieję, że się nie zanudziliście ze mną. Dla mnie to nowość. Drugi raz w życiu jakąś masę nagrywam. Jakąś masę. Jakąś masę. Powiedziała jakąś. Chciałam powiedzieć jakiś Słynna podcast, masę, masę krytyczną. Wielką przyjęzyczyłam masę. się, wyszła, jak wyszło. Nieważne. Cudowną masę, którą możecie kupić na płytkach <laughs> za 19 zł. To ja, to może co? To jakby nagle cud nastąpił, i nie wiem ile. 300 osób kupiło nagle płytkę z masą krytyczną jednocześnie. To ja bym mógł przestać pracować, zająć się sportem nagrywaniem. A tak to nie mogę, bo, bo nie mam kasy i muszę pracować. Dobrze, koniec tego. Sorry, Filip, naprawdę nic na to nie mogłem poradzić, tak wyszło jak wyszło. I następna Masa Krytyczna będzie na stronie www.masakrytyczna.com piszcie komentarze, piszcie o coś mieście napisać. Aha, już mówiłem to, czy zrozumieliście to zdanie z początku podcastu dzisiaj, które Becia mówiła, bo uważam, że mówię ja coś tam niejasno, ale nieważne, piszcie w każdym razie komentarze www.masakrytyczna.com mówi Martin Becia. Becia.